Otwórz podcast Powiedz ludziom, że słuchają innego konceptu No, to nie jest trudne, powiedz Nie dysz, tylko powiedz Ja jednak nie chcę powiedzieć Więc będziecie musieli słuchać w nieświadomości Czego słuchacie Nagranie ruszyło, świeci się czerwona lampeczka, w poprzednim nagrywajce miałem pomarańczową i trochę głupiej mi było mówić, że porozmawiajmy sobie w blasku czerwonego światełka w czerwonie poświecie, kiedy ona ewidentnie była pomarańczowa, ty na ty co ty mi wszyscy zwracali uwagę. No, to się nazywa czerwone światełko, mm, a teraz, teraz może Zakopane. Zakopane to jest takie typowo turystyczne mhm. miasto. W turystycznym mieście czasem się zdarza tak, że napotykamy jakiegoś turystę. Tak, dużo turystów. Zwłaszcza na jakichś takich stoiskach z regionalnymi towarami, na przykład kapciuszkami. Akurat tak się składa, że tutaj mam specjalistkę o kapciuszkach, która nam teraz sklasyfikuje wszystkie rodzaje kapci, jakie mogą być sprzedawane zakopane. Mów troszkę bliżej do tego, bo jednak tu jest świątą. Bo by i... ciężko wymienić wszystkie rodzaje pantofli. Są pantofle ze skóry ślińskiej, są pantofle ze skóry cielęcej. Wow. Aż trudno mi uwierzyć, że tak naprawdę jest, bo chyba one są jednak tylko i wyłącznie podróbkami. Są pantofle różnego kolor koloru. Nie wiem. Które najlepiej schodzą? ci, <laughs> że najlepiej się zawsze sprzedają kolore, kolor cielisty z napisem zakopane i z takim kwiatuszkiem pomarańczowym na środku. Pięknie wygląda. Masz takie? Takich nie mam. Mam czerwone. Z wałęką w środku. Są no, wy... cieplutkie. Mm, na pewno wygodne. Też mam podobne, aczkolwiek <grym> bez, bez futerka. Futerko jest fajne. Jak wyjdziesz zaraz pod prysznica i położysz w nich tak stopę. Ehm, no tak, tak trochę nietypowo zacząłem. <grym> bo tak się składa, myślę, że... Myślę, że jednak, przepraszam, że ci przerwam, myślę, że jednak twój podcast będzie się nadawał do szafy. <grym> być może, be, być może będzie do szafy, być może będzie wypuszczony, nie wiem, nie wiem. Wciąż się uczę. Nie, ale będziesz on mógł, mógł puszczać po, przed nami i śmiać się z naszej rozmowy. Gorsze rzeczy były nagrywane, wiesz, <grym> mi, gorsze <grym rzeczy <grym będą też wypuszczone. Ale, ale, tak się składa, że ty, droga Kamilo, albo nie wiem, jak chcesz mieć jakieś I tak już wszyscy wiedzą, że masz na imię Kamila. No to już ale nie, może jakieś... żadnym pseudonimem może już nie wyjeżdżę nie zostanie Kamila. Dobrze. Kamila, do której można mówić Kamila, swego czasu właściwie już kilka razy handlowała takimi kapciami. Jak to się stało, że wylądowałaś wylądowała na stoisku w Zakopanem? Zakopane? Z, z, z... No, jak, jak tam trafiłaś? Wszystko no. zaczęło się od szko mojej szkoły, no, od liceum, gdzie poznałam pewną góralkę, Angelikę. I Jakie ona... góralskie imię. Angelika, prawda? Prędzej hollywoodzkie. Zresztą teraz ona jest w Ameryce, więc kto wie, może nawet wyląduje w Hollywood. I ona mnie wkręciła tam. Na początku był taki zamiar, że miałam pracować w pensjonacie, przy gości i później jakoś tak wyszło, że skończyłam jako królowa pantowni. <grych> no i jak wygląda specyfika tej pracy? No wiem, że tak głupio może brzmi z moich ust to pytanie, skoro już wielokrotnie i w mailach opisywałaś i opowiadałaś, ale inni tego jeszcze nie słyszeli. Jak wygląda dzień sprzedawcy? Kapci. Hmm. Dzień bardzo intensywny i wykorzystany maksymalnie. Staje się o godzinie czwartej, piątej. Szybkie śniadanko, kawa. No i jedziemy pod gubałówkę, gdzie otwieramy powolutku nasze stoisko, wyciągamy towar, myślimy, co ustawić pierwsze, żeby jak najlepiej się sprzedało. Rozmawiamy z innymi, wcześniej wstającymi ludźmi. Czasem się zdarzy jakiś zombie-turysta, który też w stanie wcześniej, pójdzie z psem na spacer i będzie na nas patrzył jak na wariatów albo jeszcze nie do końca będzie do niego docierało to, co się wokół niego dzieje. Później pojawiają się klienci. Jest mętlik, trzeba się szybko zbierać, wyrobić, żeby każdego obsłużyć, mieć jak największy utarg. Koło południa robi się taki, taka mała pustka. Chyba wszyscy idą na obiad. Może... Albo na piwo <głos> popołudniowe. Można chwilę odpocząć, porozmawiać z innymi, wyskoczyć gdzieś, nie wiem, na jakąś herbatę, zimny sok dla ochłody, w tym wypadku teraz. A później z powrotem praca, dużo klientów, i gdzieś koło godziny 20:21 zamykamy. Pomalutku. A jak się zachce człowieku, człowiekowi siku, to co? Na tym estyjisku. <gry> Ej, trzeba stać, już też klienci no, chodzą do no tak, jest Trzeba złożony. stać, wiesz, jak się jest samym, to jest problem. Tak, to jest problem, trzeba kuknąć do sąsiada i powiedzieć ej kolego, przypilnujesz mi na chwilę stoiska? Co nie zawsze, wiesz, nie zawsze się sprawdza, bo jak ty sobie pójdziesz, on tak sobie pomyśli w duchu kurczę, mam ją gdzieś, nie będę jej pilnować. Przychodzą klienci nigdy nie wiadomo, czy ktoś czegoś nie weźmie, bo łatwo jest ukraść coś na takim stoisku, łatwo coś zwinąć. Zwłaszcza moje dzieci mają bardzo lepkie ręce, co już zauważyłam. O. I dla nich rajem są stoiska z biżuterią, zwłaszcza gdzie są takie drewniane korale na rękę, na szyję, włożą rączkę do takiego koszyczka, niby wszystko wypuszczą, rączka wędruje za nich i tak sobie idą i odchodzą z jakimś gadżetem wyłowionym w koszyczku, taki darmowy prezent, no ale z reguły zawsze ktoś jest do pomocy na stoisku, więc nie ma tak, że nie można wyjść do toalety. Ale... A toaleta to gdzie? W jakiejś restauracji obok? Nie, w jakimś sklepie czy co? Koło parkingu niedaleko jest toaleta, zresztą pod polskimi kolejami liniowymi, tak ładnie się to nazywa, pod dbałówką. Tam to już jest toaleta, więc można tam skoczyć, skorzystać. Mm. Jak zarobki wyglądają? No bo z tego, co e, opowiadałaś, to Ciebie tam najbardziej ciągnie do ludzi, do tej atmosfery Zakopanego, do, do e, znajomych, ale jednak, jednak to jest praca, czy da się tak. z tego wyżyć? No bo no. sporo czasu to wymaga, sporo wysiłku, cały dzień. E, od, od, Jak mówiłaś od właściwie od 5 do 21, 22. Czy da się z tego wyżyć? No nie wiem. Jeśli ktoś nie ma rodziny, nie ma obowiązków takich jakiś grubszych, że tak powiem, na pewno tak, ale na dłuższą metę, tak jak Ci kiedyś wspomniałam, nie jest to dobre rozwiązanie. Ja akurat zarabiałam 70 zł za dzień, gdzie pracowałam na dwa etaty, bo jeszcze po skończeniu pracy w stoisku, na stoisku szłam do pensjonatu i pomagałam przy obsłudze gości, sprzątałam, zmywałam i bardzo późno kończyłam swój dzień także ogólnie to jest dobra praca dla młodych ludzi, którzy chcą poznać wiele osób zdobyć jakieś doświadczenia albo poznać samego siebie, bo w ekstremalnych warunkach, jakie tam nieraz panowały naprawdę wychodzi z człowieka takie prawdziwe ja no tak, cztery godziny snu, potem następny dzień znowu 4 godziny snu, następny dzień, nieraz ciężkie warunki atmosferyczne, a tutaj jednak trzeba trwać, dzielnie trwać na, na stanowisku, Dokładnie. pilnować kapci, żeby gdzieś nie podreptały. Wróćmy do tych kapci, bo to jest strasznie fajny temat. Kapcie, kapcie. To jest. tak tak sobie myślę, że jakby kapcie miały duszę, miały umysł to by były chyba jednymi z najbardziej nieszczęśliwych istot na świecie, bo jednak sens ich istnienia jest to, żeby być deptanymi. Nieprawda, one nie są deptane, one służą, one zdobywają stopy więc nie wiem dlaczego akurat myślę, że sprawia im to jakiś ból, ja uważam, że właśnie radość że one się cieszą, no. że one już same chcą chodzić. Nawet na stoisku zdarzało mi się, że same pantofle chodziły. Tak zdarzało się, że wyszedł jeden z pary i nie wrócił. Był problem, bo został sam drugi i on płakał. Płakał? Jak go pocieszałaś w takim momencie? Rzucałam go do worka i nie miałam czasu się nim zajmować. O. <grych> Jesteś okropne. Czyste okrucieństwo. A, a tak jakieś może może e, opowieści, historyjki, ciekawe, ktoś się w pamięć, jakieś wydarzenia. Coś Ci przychodzi teraz na myśl? To, jak o tym tak. W sumie zapamiętałam jednego starszego pana z Łodzi, a zwłaszcza jego wąsa. Miał takiego fajnego, podkręconego wąsa, jak nieraz pasuje do takiego wizerunku pana z fajką i kapeluszem la Al Capone z gangsterskich filmów. Bardzo często się, bardzo dużo razy się do mnie wracał. Kupował tam jedną parę pantofli, a to się wrócił, żeby pogadać, porozmawiać, dowiedzieć się czegoś więcej o mnie i raz tak wpadłam w oko kamizelka. Wrócił się i chciał ją kupić, jednak no, nie znał rozmiaru na swoją córkę, więc poprosił mnie, żebym przymierzyła ją. Przymierzyłam tą kamizelkę, stwierdził, że będzie idealna i wziął ją. Przy okazji poprosił mnie, żebym mu podała rękę podałam mu rękę, cześć, cześć myślałam, że chce się pożegnać albo coś w tym stylu a on mówi, nie Tom, daj mi drugą rękę wziął mnie za drugą rękę pociągnął i mówił, że ja idę z nim że jestem gratis do tej kamizelki i chcę mnie stąd wziąć <gry> bardzo to wszyscy zaczęli się śmiać ale nie wiem, jakoś tak bardzo sympatyczny pan, zresztą wracał się do mnie później jeszcze wiele razy, robił sobie ze mną zdjęcia i stwierdził, że trafię do rodzinnego albumu, bo nigdy nie zapomnę tej mojej uśmiechniętej twarzy pomiędzy, te, pomiędzy tych pantofli wszystkich. Miłe zdarzenie, nie? Chyba jednak miłe, nie? Miłe, miłe. Nie, cieszę jak cieszy, jak ludzie wracają, jak mówią, kurczę, wracamy tutaj, bo tutaj jest taka fajna usługa, miło uśmiechnięta pani i naprawdę tak dodaje troszeczkę skrzydeł. Człowiek już tam odczuwa zmęczenie pomimo wypi wypiciu ile się, iluś tam kaw zjedzeniem nawet tabliczki czekolady, żeby sobie zrobić mały taki haj, jak to kiedyś określiłeś kafeinowo cukrowy, ale no, ludzie dają energię przede wszystkim. To jest ważne. No tak, tak, mówiłaś, że ludzie wracają jak sprzedawca jest fajny. I słyszałem, słyszałem już od niejednego przedsiębiorcy, nieraz to mówili ludzie, którzy osiągnęli niesamowity sukces, że w firmie, tak na dobrą sprawę, najważniejszy jest sprzedawca. Czy to jakiś człowiek od marketingu, ale też, też taki zwykły sprzedawca, z jakim się styka, taki klient z ulicy. No i coś, coś w tym jest, jak nieraz chodzę po jakichś sklepach specjalistycznych, czy to z elektroniką, czy z piwami na przykład, trochę lubię, żebyś znaczy, lubię nabyć dobrego piwa, no to, no to niesamowicie miłe jest, jak porozmawiam sobie, wymienię parę zdań z, ze sprzedawcą, czyli no, jak mówiłaś, dobrze jest być miłym dla dla, dla klienta, jakieś inne jeszcze rady dla sprzedawców, przyszłych sprzedawców albo takich sprzedawców, którym się nie wiedzie nie wiedzieć czemu nie wiedzie się czemu, bo traktuję swoją pracę jako nudny obowiązek Podchodzę do tego z takim zmęczeniem, o Jezu, jutro znowu trzeba wstać do pracy trzeba się uśmiechać do tych wszystkich ludzi i to jest takie boe ja straszna, wolałbym, nie wiem, leżeć na plaży palemką, pod palemką i z drinkiem w ręku nie wiem, no, trzeba lubić to, co się robi. Trzeba do każdego wyzwania, chociaż nie wiem, czy była to najgłupsza praca na świecie, jak zbieranie śmieci albo coś takiego. Trzeba podchodzić z uśmiechem do wszystkiego swojego obowiązku. Przynajmniej ja mam do, takie podejście do życia. Wtedy jakoś żyje się przyjemnie. Okay. No. Zawsze podśpiewywałam po przy rozkładaniu i składaniu straganu. Jakoś tak szybciej czas mijał, wiesz? To jest dobra metoda. Niekoniecznie wszyscy chcieli tego słuchać, bo akurat strasznie fałszuje, ale... Ale to było fajne. Nagranie to ma już kilka tygodni. Obecnie Kamila jest troszkę potuczona, więc jeśli tego słuchasz, tak, tak, teraz zwracam się bezpośrednio do ciebie, to wracaj szybko do zdrowia, bo przecież jest tyle fajnych rzeczy, które można robić. Na przykład przytulać się. Bo jak rozstaliśmy się z Kamilą, to natknęłem się na ludzi, którzy. A posłuchajcie. Wchodzę sobie akurat teraz, tutaj Aha. przez rynek, patrzę się, ludzie przytulają ludzi. To jest takie miłe. Dlaczego przytulacie ludzi? E, bo chcemy, żeby na ich twarzy pojawił się uśmiech, by byli troszeczkę bardziej szczęśliwi, zaskoczeni. Bo owszem, bardzo to pewne zaskoczenie, każdy pamięta, że dzisiaj jest dzień przytulania. Jest dzień przytulania dzisiaj? Nie wiedziałem. Jest. No to jak? <śmiech> no to o, oczywiście. Jeszcze raz. A tak powiedzcie, kogo to zazwyczaj przytulacie? Kto, kto się zgadza na e, przytulacka takiego? E, nie każdy się zgadza na pewno, ale wiele osób. Dziewczyny, chłopcy i oczywiście wszyscy z naszej grupy tutaj. Zdarzył się ktoś zakończymy, taki... Zakończymy za chwilę, bo teraz mamy 17 no końcowe właśnie. zdjęcie, więc pozwól, chwilę przerwy. Dobra, dobra. No i niestety wszyscy sobie gdzieś poszli, a mnie się nie chciało ich szukać. Czekać, więc żadnego wywiadu ponad te kilka spontanicznych słów nie będzie. A w następnym odcinku, tutaj mam mały dylemat, co dać? Chyba będą to wyznania pewnej niewolnicy.